Po tym, jak w grudniu rezerwa federalna podwyższyła po raz pierwszy od prawie 10 lat stopy procentowe, wiele osób założyło, że rekordowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych wkrótce będzie należało do przeszłości. Jednak w ciągu kilku pierwszych tygodni 2016 roku oprocentowania kredytów spadły. Starszy analityk gospodarczy z Bankrate.com powiedział CNN, to jest dowód na to, że rezerwa federalna nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA. Na swoim ostatnim posiedzeniu Komisja do Spraw Ustalania Stóp Procentowych Banku Centralnego pozostawiła stopę referencyjną na niezmienionym poziomie. Komisja spotyka się ponownie w marcu. Kredytobiorcy konserwatywnie podchodzą do przefinansowania typu cash out. Kupujący pozostawiają większy kapitał własny w swoich domach niż miało to miejsce kilka lat temu. Niektórzy eksperci uważają, iż dzieje się tak z powodu bolesnych wspomnień związanych z kryzysem finansowym w 2008 roku. Wiceprezes Black Knight powiedział CNBC, że Amerykanie wykorzystali w ciągu ostatnich 12 miesięcy 64 miliardy dolarów w kapitale własnym poprzez przefinansowania pożyczek hipotecznych z jednoczesnym wybraniem gotówki, tak zwanym cash out refinancing. To 80% mniej niż w okresie dwóch lat przed kryzysem. Jak powiedział, cytuję, na stole z pewnością pozostają jakieś pieniądze. Koniec cytatu. Dodał również, że kryzys z 2008 roku ma długotrwały wpływ na całe pokolenie, tak samo jak miało to miejsce w przypadku wielkiego kryzysu. Tańsze domy przynoszą korzyści największej firmie budowlanej w kraju. Wprowadzenie na rynek domów tzw. na start okazało się bardzo opłacalne dla firmy budowlanej z Teksasu D.R. Horton. Marka Express tej firmy oferuje proste domy bez zbędnych opcji po cenach dolnego segmentu rynku. Prezes tej firmy powiedział w ostatnim podsumowaniu kwartalnego wyniku finansowego, że Marka Express była czynnikiem napędzającym wzrost udziału w rynku. Analityk do spraw budownictwa z Evercore ISI powiedział na kanale CNBC, że sukces jaki osiągnął Horton za sprawą tanich domów przyciągnie innych budowniczych. Firma D.R. Horton oferuje obecnie swoją markę Express w Teksasie, Karolinie Północnej i Południowej oraz na Florydzie, a już wkrótce również w Południowej Kalifornii. Pewny znak wiosny. Zapomnijmy o dniu świstaka. Oto prawdziwy wskaźnik zbliżającej się wiosny i tego, że rynek nieruchomości pozostaje silny. Home Depot zatrudnia obecnie 80 tysięcy sezonowych pracowników. Jak powiedział rzecznik firmy, cytuję, wiosna to tak naprawdę nasze Boże Narodzenie. Koniec cytatu. Dlaczego Seattle jest tak gorące? Gorący rynek luksusowych nieruchomości w Seattle jest coraz częściej napędzany przez nabywców międzynarodowych i pracowników sektora technologii. Są na rynku zamożni nabywcy, którzy chcieliby kupić na przykład dom przy nabrzeżu, ale niewielu właścicieli jest chętnych do sprzedaży. Niskie zapasy z pewnością pomagają kształtować ten rynek. W ubiegłym roku z 34 domów, które zostały sprzedane za 5 milionów dolarów lub więcej, aż dwie trzecie kupiono za gotówkę. Twoje ubezpieczenie domu pokrywa szkody spowodowane przez śnieżyce. Jeśli szalejąca kilka dni temu śnieżyca uszkodziła Twój dom, są szanse, że Twoje standardowe ubezpieczenie domu pokryje te szkody. Według The New York Times polisa ubezpieczeniowa powinna również objąć uszkodzenia spowodowane przez silny wiatr, opady śniegu i lód. Większość polis pokrywa także koszty pęknięcia rur wynikające z ujemnych temperatur, o ile powziąłeś wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby temu zapobiec. Należy jednak pamiętać, iż, jak mówi The Times, ubezpieczenie nie obejmuje skutków powodzi. Na to potrzebna jest oddzielna polisa. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 dzwoń do tego pana, ja nie chcę zmieniać szkoły!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 847, 647, 4 i 30, a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. ostatnio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 Jeśli szukasz dobrego, taniego domu, nie czekaj. Takie okazje trafiają się tylko raz w roku. Palatine. Duży, murowany dom trzypoziomowy. Trzy sypialnie, dwie i pół łazienki, nowoczesna kuchnia, wykończony basement, garaż na dwa samochody. Bardzo duża, ogrodzona działka. Dom jest pusty i wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Przy wkładzie własnym wysokości 8400 spłata pożyczki wyniesie 1300 dolarów miesięcznie.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 Zaufanie budowniczych domów od 6 miesięcy pozostaje na niskim poziomie. Jak wynika z najnowszego wskaźnika rynku nieruchomości przygotowanego przez Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, zaufanie amerykańskich firm budowlanych pozostaje od 6 miesięcy na niskim poziomie. W styczniu wyniósł on 60 punktów, czyli tyle samo, co skorygowany w dół wynik z grudnia. Wskaźnik ten odzwierciedla to, jak budowniczy postrzegają bieżącą sprzedaż domów oraz to jak mogą wyglądać przyszłe sprzedaży. Jak twierdzi główny ekonomista stowarzyszenia, wskaźnik zaufania w styczniu jest zgodny z naszą prognozą umiarkowanego wzrostu sprzedaży domów. Sprzedaż na rzecz drugiego najwyższego oferenta. Nie każdemu, kto sprzedaje dom, zależy na zarobieniu jak największej ilości pieniędzy. Pewien sprzedający z San Francisco, emerytowany wyprowadzacz psów, zrezygnował z najwyższej oferty na rzecz pary, która podbiła jego serce, ponieważ oboje urodzili się w San Francisco. Według San SanFranciscoGate.com jego agent nieruchomości powiedział, cytuję, mój klient chciał tylko zatrzymać w San Francisco rdzennych mieszkańców tego miasta. Koniec cytatu. Zapomnij o styczniu. Nadchodzi wiosenny boom. Po niezwykle ciepłym grudniu, styczeń przypominał już bardziej styczeń. A co za tym idzie, sprzedaże domów były takie same. Jednak główny ekonomista Realtor.com dostrzega oznaki silnej wiosny czające się pod styczniowym śniegiem. W styczniu zapasy nieruchomości spadły o 7% w porównaniu do grudnia, a sprzedaż domu zabiera jakieś 6% więcej czasu. Niemniej jednak uważa on, że to wciąż 4% szybciej niż w styczniu 2015 Roku. Jak twierdzi, widoczne są oznaki gotowości kupujących do wejścia na rynek. Jego zdaniem, ruch na stronie internetowej, wyszukiwania i odsłony ofert sprzedaży stanowią wczesne wskaźniki zainteresowania nabywców. Wyjaśnienie załamania sprzedaży luksusowych domów. Dlaczego rynek luksusowych domów zwolnił? Bloomberg News po części obarcza za to winą kłopoty gospodarcze za granicą, które mają największy wpływ na nabywców luksusowych domów w USA. I choć z pewnością miały one wpływ na najbardziej znane luksusowe rynki, takie jak Manhattan, Południowa Floryda i Kalifornia, spowolnienie jest w rzeczywistości bardziej powszechne. Sprzedaże luksusowych domów w okolicy Houston spadły w ostatnim czasie o 17%, ponieważ w mieście tym mieszka wielu dyrektorów sektora naftowego, którzy właśnie stracili pracę.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 Dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Nowy przepis dotyczący rozstrzygania sporów Fannie Mae i Freddie Mac Federalna Agencja Finansowania Budownictwa wprowadza zmiany do zasad zaciągania kredytów na zakup domów, które zdaniem Agencji pozwolą kredytodawcom bardziej zaufać potencjalnym kredytobiorcom. Dzięki tej zmianie wprowadzony zostanie niezależny proces rozstrzygania sporów, który umożliwi kredytodawcom przedkładanie nierozwiązanych sporów dotyczących kredytów neutralnemu arbitrowi zewnętrznemu. Jak powiedział dyrektor Agencji, niezależne rozwiązywanie sporów jest częścią większości całości, która zwiększy przejrzystość dla kredytodawców, a tym samym zwiększy dostępność kredytobiorców posiadających zdolność kredytową do kredytów hipotecznych. Z kolei prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych powiedział HousingWire.com, że nowe przepisy pomogą rozszerzyć dostęp kredytobiorców do kredytów hipotecznych. Mężczyźni przekształcają kuchnię w swoją przestrzeń. Według ekspertów cytowanych przez Realtor.com Powiedzenie, miejsce kobiety jest w kuchni, jest nie tylko seksistowskie, ale i coraz częściej nieadekwatne do płci. Obecnie mężczyźni mają coraz więcej do powiedzenia przy projektowaniu kuchni. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Michigan wykazało, że gotują oni znacznie więcej niż ich ojcowie, co bardzo cieszy projektantów, ponieważ jak powiedział jeden z nich, cytuję, jeśli za wybór sprzętów kuchennych odpowiada mężczyzna, koszt kuchni wewnętrznej i zewnętrznej będzie co najmniej 30% wyższy. Koniec cytatu. Niż jeśli wyboru dokonuje kobieta. Jeszcze inny projektant twierdzi, że mężczyźni chcą również w swoich kuchniach rozrywki i dostępu do danych, co oznacza, że właśnie to pomieszczenie w domu może być teraz nową, męską jaskinią. Ameryka kocha swoje wielkie domy. W zeszłym roku zwiększyła się średnia wielkość nowego domu w Ameryce. Według danych Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów średnia wielkość wynosi obecnie 2700 stóp kwadratowych, co stanowi wzrost z 2600 stóp w roku poprzednim. Ale w miarę jak domy stają się coraz większe, rosną również ich ceny. Średnia cena wynosi obecnie 351 tysięcy, co stanowi 100 tysięczny wzrost od roku 2009. Eksperci cytowani przez Lomberga twierdzą, że zwiększająca się powierzchnia kwadratowa odzwierciedla fakt, iż budowniczy są ukierunkowani na najwyższy segment rynku. Prawie połowa zeszłorocznych nowych domów miała cztery sypialnie lub więcej. Chicago odnotowało dobry wzrost w 2015 roku. Według nowego raportu przygotowanego przez pośredników nieruchomości, rynek realnościowy w Chicago doświadczył w 2015 roku zdrowego i stabilnego wzrostu. Raport pokazuje, że sprzedaż domów oraz średnia cena sprzedaży były wyższe niż w 2014 roku. W siedmiu okręgach, które należą do obszaru metropolitarnego Chicago, średnia cena domu wzrosła o 8% do 211 tysięcy dolarów. Jedna czwarta wszystkich sprzedaży w obszarze metropolitarnym miała miejsce w samym tylko Chicago. Prosty sposób na uniknięcie zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi. Niektórzy eksperci szacują, że 1 200 tysięcy domów w Kalifornii ma wadę konstrukcyjną, która w razie trzęsienia ziemi może spowodować uszkodzenie ich fundamentów. Ale jest i dobra wiadomość. Według Realtor.com właściciele niektórych z tych nieruchomości kwalifikują się do przyznania im dotacji na rozwiązanie tego problemu. Prosta naprawa kosztująca 5000 dolarów może później zaoszczędzić właścicielom średnio około 400 tysięcy dolarów w przypadku tej klęski żywiołowej. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Zapraszamy. Zapraszam, zapraszam.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 Szukasz domu? Nie trać czasu! www.posiadłość.com Z okazji mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Buffalo Grove.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 Sprzedane. Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj, dzwoni już teraz 847 647 4000, 847 647 4 i 30 lub zobacz je w Internecie pod adresem posiadłość.com.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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do klausingu. Zadzwoń teraz. 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu Tom Dudziński 847 8476474000. 8476474000. Posiadłość.com 10.30 na fali 13.00 AM Podwójna Pod moc energii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 Z rynku nieruchomości. Kanadyjczycy mają nadzieję zarobić na amerykańskich nieruchomościach. Wielu Kanadyjczyków, którzy są właścicielami nieruchomości w USA, uważa, że nadszedł czas, aby sprzedać. Takiego zdania jest szef realnościowców z Arizony, który w rozmowie z Canadian Broadcasting Corporation powiedział, że Kanadyjczycy, którzy kupili nieruchomości w USA w latach 2008-2011, teraz właśnie widzą szansę na zarobienie dużych pieniędzy na wymianie walutowej. Jak mówią jego klienci, jest to po prostu zbyt dobra okazja, aby z niej nie skorzystać. Wypróbuj zanim kupisz. Czy szybkie obejrzenie domu zapewni Ci wystarczająco dużo informacji, aby zdecydować, czego kupić? Co powiesz na to, jeśli mógłbyś w nim faktycznie przez chwilę pomieszkać, aby zobaczyć, jak się w nim czujesz? Koncepcję wypróbuj zanim kupisz wykorzystuje nowy portal San Diego o nazwie Real Steer. Jest to wyszukiwarka nieruchomości, którą można przetestować. Potencjalni nabywcy mogą wynajmować wybrane nieruchomości na określoną ilość nie przekraczających 21 dni. Iowa pomaga początkującym nabywcom. Gubernator stanu Iowa przedstawił plan mający na celu ułatwienie zakupu domu początkującym nabywcom. Uprawnieni mieszkańcy Iowa mogą teraz kupić dom i zmniejszyć swoje zobowiązanie z tytułu federalnego podatku dochodowego nawet o 2000 na rok przez cały okres trwania ich hipoteki. Program ten jest prowadzony w ramach programu ulg z tytułu podatku hipotecznego o nazwie Take Credit nadzorowanego przez Urząd Skarbowy stanu Iowa. Houston nadal odczuwa skutki spadających cen ropy. Sprzedaże domów w Houston mocno ucierpiały przez spadające ceny ropy naftowej, ale prezes Związku Realnościowców z Houston z optymizmem patrzy na 2016 rok. Powiedział on Houston Public Media, że średnia cena domów w jego mieście spadła w ujęciu rok do roku. Ten spadek najbardziej odczuły luksusowe nieruchomości. Jego zdaniem Houston może spodziewać się nowych miejsc pracy w wyniku proponowanej rozbudowy kanału Panamskiego. Powrót drużyny futbolowej Rams do Los Angeles spowodował ożywienie wśród pośredników nieruchomości. Odkąd NFL ogłosiło, że Barany powrócą w następnym sezonie do Los Angeles, pośrednicy nieruchomości dzień i noc wiszą na telefonach. Oznacza to, że dziesiątki zawodników, trenerów i menadżerów będzie szukało miejsca do zamieszkania. Jak donosi LA Times, jedna z drogich agencji w Beverly Hills zatrudnia nowych pracowników tylko do obsługi projektów relokacji zawodników z drużyny Rams. Ale spójrzmy na to realistycznie. Zawodnicy NFL zarabiają ogromne pieniądze. Większość specjalistów do spraw rynku nieruchomości, którzy rozmawiali z The Times, zgadza się, że zawodnicy są bardziej skłonni wynająć niż kupić. Wielu z nich ma podpisane kontrakty krótkoterminowe, a kariery w NFL są notorycznie krótkie. Liczba konfiskat nieruchomości na najniższym poziomie od 9 lat. Liczba postępowań egzekucyjnych osiągnęła w 2015 roku najniższy poziom od czasu sprzed recesji. Nowe dane Realty Truck pokazują, że w ubiegłym roku postępowanie egzekucyjne, w tym powiadomienia o niedopełnieniu zobowiązania spłaty zadłużenia, zaplanowane aukcje i przejęcia bankowe dotyczyły ponad miliona domów. To 3% spadek w porównaniu do roku 2014 i 62% spadek w porównaniu do roku 2010, który był rokiem szczytowym. Wiceprezes Realty Truck powiedział housingwire.com, że w 2015 roku na wielu rynkach nastąpił cytuję.